Dzisiejszy odcinek sponsoruje hasło Szerwc bez butów chodzi. A chodzi w tym o to, że przyłapałam siebie ostatnio na tym, że tak często mówię o precyzji w komunikacji, a nie zawsze jestem precyzyjna w tej komunikacji. Ale nie ma tego złego, bo to, że wyłapałam to, wzięłam sobie tę sytuację jako taką kanwę dzisiejszej opowieści, tego z czym do ciebie przychodzę. Wierzę, że ta historia pozwoli ci doświadczyć tego, o co chodzi z precyzją w komunikacji, pozwoli Ci też zweryfikować, co w tej kwestii może już robisz dobrze, co jest mocnego, a na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Bo to, że prowadząc zespół potrzebujemy tej precyzji w komunikacji ze swoimi współpracownikami, no to to jest oczywista oczywistość. No ale już przechodźmy do tej historii. Historia jakich wiele bo rozmawiałam z doświadczonym menadżerem o jego profilu liderskim. Rozmawialiśmy o tym, co jest jego mocną stroną, a jego mocną stroną jest komunikacja. Komunikacja, która dotyczy wizji, strategii. Jest to osoba, która ma niezwykle taki wyrobiony zasób słownictwa. To jest osoba, która słowami no, potrafi namalować piękny obraz wokół tego, czym się zespół ma zająć. Ja jaka jest wizja ich rozwoju i tego, nad czym mają pracować. Więc tutaj mocno skupiliśmy się na tym, co to daje zespołowi, jaką to wartość wnosi, dzięki czemu właśnie on jest osobą, która może też w komunikacji zespołem rozwinąć. Takie też relacje z klientem, bo to też się przydaje. No i przyszło do takiego tematu, który zawsze też jest elementem naszej rozmowy, no to nad czym mam pracować. No i zwykle jest tak, że przy takich typach osobowości warto, żeby te osoby zwracały uwagę na precyzję w komunikacji do otoczenia. No i tutaj nastąpił cały mój wywód o potrzebie tej precyzji, o jasności w komunikacji, takiej otwartości, nazywaniu tego, co jest dla nas ważne, wokół tego, co mamy robić, czyli to wtedy, kiedy mm, mówimy o konkretnym zadaniu, kiedy delegujemy, ale mamy być też precyzyjni w kontekście tego, jak mamy ze sobą pracować, jak mamy ze sobą współpracować, czy między innymi działami. I byłam przekonana, że to będzie takie, o dobra, no to jest mocne, to jest sobie, na to wcześniej nie zwracałam uwagi, o to jest fajne, biorę sobie. A to co otrzymałam, to wcale żadne wow, a takie, hmm, no ja to wiem i to robię. No i tu słuchajcie mnie oświeciło, um, bo okazało się, że ja o precyzji komunikacji mówiłam w bardzo nieprecyzyjny sposób. No i o co chodzi, co zadziało się dalej. Poprosiłam menedżera o to, żeby w takim razie opowiedział mi, jaki sposób y, mówi o tym, co dla niego ważne jest we współpracy. Jak w precyzyjny sposób to opisuje. I on mówi, że nawet ostatnio miał taką rozmowę z pracownikiem na temat tego, co sobie ceni. Mówił o tym, że na przykład ceni sobie życzliwość i ją bardzo docenia. Że oczekuje i zaczął mi opowiadać, w jaki sposób o tym komunikował. Że na przykład oczekuje też od drugiej strony życzliwości, tak w zespole, ale też do klientów. Bo to, ile życzliwości mamy w sobie, ma konkretne przełożenie na relacje z klientami. No a ta relacja z klientami ma przełożenie na ten czas współpracy z klientami, na ten poziom do sprzedaży naszych usług. I tak dalej, i tak dalej. I on naprawdę no, pięknie mi opowiedział o tym, jak on rozumie życzliwość, czym ta życzliwość dla niego jest, jaki jest efekt tej e, życzliwości. Ale e, cierpliwie wysłuchałam tego i na koniec powiedziałam, czyli o co ci chodzi w życzliwości, czyli czego ty chcesz. Przełóż mi to na konkretne zachowania. I on powiedział, no na przykład nie przyklinamy. No i powiem ci, że ja się tutaj zatrzymałam, bo na przykład osobiście sama nie wpadłabym na to, że przy życzliwości... Może chodzić o nieprzeklinanie. I ja nie wpadłam na to dlatego, że ja po prostu nie przeklinam. Jakby tego u mnie nie ma w komunikacji. On tego doświadcza, bo też w takiej jakby kulturze współpracy pracuje w takim środowisku i to jest ok, tego totalnie nie oceniam. Chodzi o to, że kiedy mówimy o precyzji komunikacji, kiedy wysyłamy do naszych współpracowników komunikat o tym, jak chcemy, żebyśmy współpracowali, czy nad czym w ogóle mamy pracować, to nie ma to znaczenia. My potrzebujemy te nasze oczekiwania przekładać na bardzo konkretne zachowania. I my tutaj się w, w tym moim spotkaniu z menadżerem zatrzymaliśmy się na tym, że właśnie... Gdyby obydwoje przyznaliśmy, jak ważna jest precyzja w komunikacji, ale że ta precyzja to jest przekładanie haseł na konkretne zachowania. I wtedy, kiedy do tego, tego podotykaliśmy, on powiedział, że wow to teraz dopiero ja łapię, o co chodzi w tej precyzji. Powiedział, że rzeczywiście, wiesz co, teraz mi się przypomina, ja wielokrotnie mówię o różnych wartościach dla mnie ważnych, jak coś powinno nawet być wykonane, co sobie cenię w wykonaniu zadania, ale nie zawsze otrzymuję to, na co się umawiamy, czy właśnie dostaję informację, że nie jestem precyzyjny. I, i tu, tu mu kliknęło, i mi samej też kliknęło, że bardzo potrzebujemy zatrzymywać się, sprawdzać, czy nasze hasła, które wypuszczamy w świat, przekładamy na bardzo konkretne zachowania. Nie? I ym, on powiedział, że zwróci uwagę na to nieprzeklinanie, bo to jest coś, co bardzo chciałam wyplenić, ale na przykład też na nieplotkowanie w czasie spotkania na taką też um, sposób, w jaki w zespole czy z klientem witam się. I tutaj podał już mi bardzo konkretne przykłady. Jakich sformowań używamy, a jakich nie używamy. Nie? Co jemu pracuje, a co nie pracuje. I to chcę zaszczepić w zespole. I to było dla tej, tej rozmowy naszej, to był taki punkt zwrotny, gdzie ja przyłapałam się na tym, że ja mówiąc o precyzji nie byłam precyzyjna. Nie wskazałam na to, co ja mam na myśli. Czyli... W swoim komunikacie nazywaj zachowania. I on wziął też wartość z tego, że usłyszał, że dobrze, w, tych moim, w tej mojej komunikacji wartości mam przekładać to na konkretne zachowania. I ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, ale czy to, to nie jest już taka komunikacja jak do dzieci, że już ma wszystko naprawdę tłumaczyć. No nie jest to komunikacja jak dla dzieci, to jest jak komunikacja do drugiego człowieka. Drugiego człowieka, który z natury raczej będzie różny od nas. I tak jak, zobaczycie ja się zajmuję na co dzień komunikacją i wpadam w pewne schematy i ja sama siebie potrzebuję zatrzymywać i sprawdzać jak mój komunikat jest odbierany. My tego potrzebujemy w komunikacji z zespołami. Jesteśmy różni, w zupełnie inny sposób będziemy przetwarzać informacje i będziemy inaczej je, innej komunikacji potrzebować. Ale ciekawe też jest to, że w, też się nad tym zatrzymaliśmy, że w tej precyzji komunikacji ważne też jest y, zwrócenie uwagi na to, właśnie o jakich zachowaniach ja mówię, ale też jak ja o nich mówię. Że ludzie są tak różni, że jeden komunikat, który już jest już nawet bardzo precyzyjnie nazwany, chociażby to y, przygotowanie raport, raportu do piątku do godziny dwunastej, to jak to mówimy, też będzie miało znaczenie. Pamiętajmy, żeby przyglądać się temu, jak nasi ludzie reagują na nasz komunikat. Do jednej grupy y, konkretny, bardzo bezpośredni, szybki komunikat, y, to będzie coś, co będzie wystarczające, będzie skuteczne. Ja na przykład tak przetwarzam informacje. Ja nie potrzebuję, nie wiem, więcej entuzjazmu w komunikacji, przypomnień, ustrukturyzowania tego, nad czym trzeba pracować. Ja potrzebuję konkretu, gdzie jest wskazany cel. No ale to jestem tylko ja. Będą osoby właśnie o e, stylu komunikacji, które będzie wymagał więcej ciepła, więcej entuzjazmu. Też takiego tonu głosu, który będzie nastawiony na to, żeby ta osoba czuła, że jest, e, pracujemy w miłej atmosferze. Będą osoby, które będą też potrzebowały... Po tym precyzyjnym komunikacie zapewnienia, że nie jesteś tutaj sam, nie jesteś sama, tak? Jestem tutaj, żeby dać Ci wsparcie, żebyśmy razem na koniec na przykład sobie spojrzeli na to zadanie. Po prostu będą takie osoby. Dla nich to jeszcze będzie wspierało tę precyzję komunikatu. To wesprze to, że wykonają to, na co się umawiamy. To będą też osoby, które będą potrzebowały przejścia krok po kroku, jak coś powinno być zrobione. Będą wymagały takich szczegółowych, precyzyjnych instrukcji. Nawet wracania do tego, jak coś w przeszłości było wykonane. Chociażby na wskazanie na to ten raport, o którym mówiłam. Nie? Do piątku, do godziny 12. Ale te osoby mogą potrzebować nawet wskazania tego, że zobacz, ten raport chce, żeby zawierał wyniki sprzedaży, na przykład za ostatnie trzy miesiące z analizą trendów. I tutaj potrzebuję, żebyś wrócił do takich, takich źródeł, wziął to i to pod uwagę. I to oczywiście wszystko zależy od kontekstu, na jakim poziomie rozwoju są nasi pracownicy, jaki poziom informacji przetwarzają. I do tego mamy dostroić się, ale to co mówimy do nich i jak bardzo te nasze oczekiwania przekładamy na zachowania, to ma znaczenie, a dwa, też w jakiej atmosferze to mówimy, będzie to miało znaczenie. I oczywiście to nic innego się nie kłania, jak różnice osobowości, o których tak mówię często w tym podcaście. Nie? Więc to zwracamy uwagę. To badamy albo się przynajmniej temu przyglądamy, chociaż nie jest to wcale takie proste. No ale jeśli nie mamy możliwości badania, diagnozy tego, to przyglądamy się, wyłapujemy, co będzie ważne dla naszego rozmówcy. W ogóle w tym też e, chyba z tego powinnam zacząć. Najważniejsze jest to, że my powinniśmy oczekiwania komunikować. E, wierz mi, że to nie jest rzadkość. E, często się zdarza to, że my mamy jakieś oczekiwania. Nam się wydaje, że to komunikujemy, ale na przykład tam to umyka. I to znowu często zależy od też już naszego profilu osobowości. Ostatnio też miałam taką e, rozmowę z e, klientem który mi mówi o tym, że on będzie mi mówi, mówi o tym, jak będzie już wyglądała nasza e, współpraca, jakie mamy cele, w ogóle już operacyjnie o tym rozmawiamy i w odpowiedzi mówi mu, że czyli mam rozumieć, że w ogóle podejmujemy współpracę. On mówi, Ania, ale o czym ty do mnie mówisz? Ja mówię, bo nie mam decyzji jeszcze o tym, że nie dostałam informacji, decyzji o tym, że współpracujemy, wnioskuję z tego, o czym dzisiaj do mnie mówisz, że tak, ale na wszelki wypadek wolę to doprecyzować. I on się tutaj też złapał, wiesz co, rzeczywiście ja byłem przekonany, że swojej asystentce zakomunikowałem, żeby precyzyjnie wskazała, co w waszej ofercie było tym, co zdecydowało o tym, że z wami będę pracować, ale widocznie ja w ogóle tego nie przekazałem. Nie, gdzieś mi to umknęło. Więc no mówię, czasami w takie oczywistości wydają nam się e, takie oczywiste, ale one nie są. My potrzebujemy w tej komunikacji z naszymi współpracownikami, w ogóle z otoczeniem, być bardzo uważnymi, bardzo przyglądać się temu, jak komunikujemy, mieć świadomość tego, co jest u nas mocne, a nad czym warto, żebyśmy pracowali. I tak jak powiedziałam, jeśli masz łatwość komunikowania przez taką wizję, przez strategię, komunikacji obrazami, no to to jest mocne. To się sprawdza w tak wielu sytuacjach, ale pamiętaj, że warto poprzyglądać się, czy właśnie swoje hasła przekładasz na bardzo konkretne zachowania. A takie komunikacji jednak twoi pracownicy z największym prawdopodobieństwem będą potrzebować. No a jeśli jesteś osobą, która naturalnie komunikuje się przez pryzmat bardzo konkretnych zachowań, to też sprawdzaj to, czy wiedzą, jaki jest cel tego, o czym mówisz. Do czego to ma doprowadzić. Jaki jest kierunek. Czyli zobacz, chodzi w tym wszystkim o to, żeby znaleźć się po środku. Żeby niczego nie nadużywać Ani tej bardzo obrazowej komunikacji, ani tej takiej nastawionej bardzo na fakty, na takie konkrety, żeby znajdować zawsze złoty środek, ale z taką dużą uważnością na to, czego druga strona będzie od nas potrzebowała. I jeszcze jeden taki bardzo ważny punkt w tej precyzji komunikacji jest taki, coś na co chcę zwrócić Ci uwagę, czy podpowiedzieć, zaprosić do przyglądania się temu, że za każdym razem, kiedy komunikujemy, kiedy chcemy zadbać o precyzję w komunikacji, ale nie w każdej komunikacji ważne jest to, żeby pamiętać o intencji. Ja też często o tym mówię, że taka intencja, która za nami stoi, czyli rozwój pracowników, ona właśnie wspiera tę postawę liderską. Wtedy, kiedy wracają. Wracasz też do współpracownika, też na przykład z bardzo konkretnymi informacjami, co jak ma być wykonane, zrealizowane, i tutaj nawet skupiesz się na tym, żeby jeszcze raz coś wyjaśnić. Pamiętaj, że Twoją intencją powinno być rozwijanie pracownika ani jego zawstydzanie. Zmierzam do tego, że wiesz, można kogoś zasypać mnóstwem komunikatów, tak, bardzo behawioralnych, czyli z dużym przełożeniem na zachowania, czyli oznacza to, to. Nie przyklinamy, nie mówimy tego i tego, nie chodzimy w blusie z kapturem, nie? Bo czasami takie słyszę też oczekiwania. No to ma uzasadnienie w środowisku biznesowym, czy może mieć uzasadnienie w konkretnych kręgach. Czy nie oddajesz mi dokumentu z literatury, nie wiem, potrzebuje dokumentu na czas i tak dalej, i tak dalej. Można pracownika zasypać mnóstwem tego, ale kluczem będzie to, jaką mam intencję. Czy mam go zawstydzić, czy mam go rozwinąć. Zawsze, drogi słuchaczu, słuchaczko tego podcastu, chcący być liderem, liderką. Mamy skupiać się na rozwoju pracownika i ta intencja nam pomoże w tym, żeby być bardzo uważnymi na to, jakich argumentów dobieramy w rozmowie oraz w jaki sposób to robimy, Nie, w jakiej atmosferze. To pomoże też nam w dużej uważności na drugiego człowieka. A na zakończenie dodam to, że jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak adaptować komunikat do różnych stylów osobowości, aby on był skuteczny i właśnie usłyszany przez drugą stronę, to dużo o tym pisze w książce Zaangażowany zespół. Tam znajdziesz dobre praktyki, konkretne sytuacje sposoby komunikacji precyzyjnych oczekiwań w zespołach zróżnicowanych osobowościowo. No a też zajrzyj do nas na stronę effectiveness.pl i w zakładce szkolenia znajdziesz też opis szkolenia Siła Różnic w zespole. Tam na tym szkoleniu mocno skupiamy się na rozpoznaniu stylów komunikacji, tego czego obie strony, czyli lider zespołu i zespół, czego obie strony mogą potrzebować komunikacji, żeby ta komunikacja była dobra i za co obie strony mogą wziąć odpowiedzialność, żeby pracować nad jakością tej współpracy, a obie strony są odpowiedzialne za jej jakość. Za dziś Ci bardzo, bardzo dziękuję i pamiętaj proszę o subskrybowaniu tego podcastu, a najlepiej jeszcze zostawieniu komentarza, to jest coś, co bardzo mi pomoże w tym, żeby przygotować następne treści i docierać do nowych odbiorców. Do usłyszenia za dwa tygodnie.